Przymas? Tak. Musimy porozmawiać o Kevinie. Żarłok i skóra. I mango. Fokusia, się? Oraz nasi goście. <głosy> Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszam. Na reszcie nareszcie sam w domu. Po raz ostatni. No dobra, Szymon. Nadszedł ten czas, kiedy jest już po raz ostatni w życiu rozmawiamy ze sobą. Nie wiem, jak się z tym czuję. Jesteś tam? Jestem. I jak, jak się z tym czujesz, że rozmawiamy po raz ostatni w naszym życiu ze sobą w tej konfiguracji? Nie no, może za kilka lat tak teraz by wypadało, żeby za 7 lat od dzisiaj Disney wznowił tę franczyzę, więc mhm. może jeszcze się kiedyś usłyszymy. No nigdy nie mów nigdy, ale to już tak dziwnie się czuję, biorąc właśnie to, że, że to już jest koniec. Że... Nie no, w 2029 nagramy jeszcze jakiś podcast, myślę. Tak jest. Tak, nie, nie, chyba słuchaczom należy się tutaj odrobinka wyjaśnienia na ten taki dość dziwaczny początek, że ja i Szymas żartujemy ze sobą cały czas, że nagrywamy ze sobą tylko jeden podcast rocznie i to jest podcast właśnie z tej serii, z serii omawiania kolejnych poszczególnych filmów z Kevin sam w domu, czy też Home Alone. I zawsze się umawiamy na różne podcasty przez cały rok, nigdy tam to nie wychodzi, zawsze tylko to, to jest tylko ten jeden w roku, to jest jeden raz, gdy rozmawiamy ze sobą. I to jest ten moment, kiedy bo to jest o tyle jeszcze zabawne, że zazwyczaj na wszystkie inne podcasty niby mamy jakieś plany, ale ja gdzieś tam nie ogarniam, a znowu na Kevina chyba przez ostatnie dwa lata i teraz w tym roku też podobnie jest, że to ja jestem gotowy przed tobą, jakoś wyjątkowo się do tego akurat spinam nie i to tobie coś tam wypada w ostatniej chwili, akurat w tym roku nie było tak źle. Ale właśnie ty masz trochę pod górkę, a ja znowu. Spoko, Kevin musi być, nie? Jakoś tak tutaj jest. się spinam, świat przestaje istnieć, nie? I... To już jest szósta odsłona, tak? Tak, zaczęliśmy w 2017 roku. Jeju, ile czasu minęło, pomyśl sobie, jeszcze przed pandemią, przed wojną w Ukrainie, przed recesją, przed tym wszystkim, kurczę, w zupełnie innym świecie zaczynaliśmy tę, tę serię. Mm -hmm. I rok e, w rok, co roku, tak, w Wigilię mm -hmm. omawiamy dla was właśnie jeden film z tej serii. E, dlatego też się śmialiśmy, tak, że witamy w konglomeracie podcastowym e, na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty o Kevinie samym w domu, w jednym <coughs> miejscu. I tym razem rzeczywiście mogę podkreślić wszystkie, bo kończymy. E, omawiamy szóstą część franczyzy, e, czyli właśnie Home, Sweet Home Alone, w polskiej wersji językowej Nareszcie sam w domu To nareszcie to w ogóle Ja byś <laughs> sam to przetłumaczył jako Nie ma to jak sam w domu, czy coś takiego No to tak by się narzucało, nie? Ale, ale nie, nareszcie sam w domu No to widocznie tłumacze przyłożyli do, ty, do, tego, do tej pracy tyle samo zaangażowania co twórcy filmu Możliwe Film ten oczywiście nie miał być jakąś wielką produkcją, on miał zadebiutować po prostu w okresie przedświątecznym na Disney ⁇ Plus i tak też się stało rok temu, o czym zresztą wspominaliśmy w tym podcaście o, o piątej części franczyzy. No i jeszcze właśnie zanim w sumie powiemy coś więcej o tym filmie, o twórcach fabule całej reszcie, czekałeś choć trochę na ten seans, nie na tę rozmowy, no bo to to wiemy, <grym> tak to czekaliśmy cały rok, ale czy na sam seans jakkolwiek czekałeś, czy miałeś jakiekolwiek oczekiwania, czy może myślałeś sobie, a teraz skrobimy pod nie gara. Ja byłem trochę, trochę nie wiedziałem co myśleć, bo jak zaczynaliśmy ten yy, nasz cykl, to filmów było tylko pięć. I ten szósty chyba nawet jeszcze nie był zapowiedziany i my właśnie i, i on się tak nagle narodził w międzyczasie, gdy Disney kupił chyba Foxa. Mm -hmm. I, dzięki, mm -hmm, i w, dzięki temu właśnie zyskał prawa do tej franczyzy. I to był jeszcze ten etap, gdy jeszcze do końca nie wiadomo było, jak będą wyglądały te rzeczy z Disney+. Plus Chyba byliśmy już wtedy Mandaloriana, gdy ten film był zapowiedziany. i Sega, byliśmy czy... Ten film mówię uh -huh. Homalonu, szóstka. Uh -huh. I y, nie wiadomo było do końca, w jaki sposób, właśnie jaki poziom będą trzymały te produkcje Disney Plus. Więc trochę nie wiedziałem, co myśleć. bo Ja byłem troszkę entuzjastycznie nastawiony, bo wie, Disney to znaczy dużo pieniędzy, więc teoretycznie mo może to te z tego coś, co przynajmniej wygląda dobrze. Uh -huh. I y, byłem zaintrygowany. W końcu ten film wyszedł, ja go nie obejrzałem wtedy, chociaż czytałem recenzję, że wielu osobom się bardzo nie podobał i byłem trochę zaniepokojony, ale pomyślałem, nie, dobra, poczekam jeszcze rok i obejrzę sobie akurat przed rozmową z Szymasem. I tak też zrobiłem i to nie był przyjemny seans. Mhm. Mm a ty jak właśnie czekałeś bardzo? Nie bardzo czekałem, ale też nie chciałem tego filmu przekreślać, bo rzeczywiście recenzję zebrał niezbyt pochlebne, ale też umówmy się, no Kevin sam w domu pierwszy i drugi to są filmy pod wieloma względami naprawdę bardzo dobre, momentami wręcz wybitne, więc ta poprzeczka była wysoko i nie spodziewałem się, że do niej dosięgniemy. Spodziewałem się za to, znaczy spodziewałem się, zakładałem optymistycznie, że Disney będzie chciał być może nie tylko wrócić tak jednorazowo do franczyzy, tylko zbudować podwaliny pod kolejne kilka filmów. I w związku z tym zakładałem, że może jednak zainwestują na tyle w scenariusz jakiś sensowny właśnie z potencjałem na sequele, że to będzie jednak w miarę przystępne, zjadliwe, zwłaszcza, że umówmy się, trzeci film z tej serii, czy piąty, też zebrały raczej mocno mm -hmm. negatywne recenzje, a na przykład trzeci w sumie mi się całkiem podobał, nie? To nie jest... A Wielkie piąty, kino, właśnie, ale bardzo ty, ty, trzeci też jest, nie z tej wielkiej dwójki, mhm. y, czyli tych dwóch pierwszych, trzeci też mi się bardzo podobał i piąty był strawny nawet i nie ma po nim złych wspomnień. Tak, piąty miał momenty, tak? Miał mhm. kilka rzeczy, które były... No jak to z takiej komedii średnich lotów, powiedzmy, bez szału, ale też miał kilka fajnych motywów i tak naprawdę o dziwo ja z piątki nawet trochę rzeczy gdzieś tam pamiętam, nie? Całe te akcje no, ja tam też z piwnicą, ty... nie, z potencjalnym duchem, z lekturą tam czytaną w no, z <laughs> z relacją siostrę. Z brat siostra i to, te, to też było całkiem fajne, takie troszkę zmieniło dynamikę całej opowieści tak, i, właśnie, i to też nie było takie typowe odgrzewanie kotleta 1 do 1, tylko tam było trochę nowinek, trochę świeżości. Dlatego myślałem, że może część szósta także mi coś takiego da. Przy czym no to nie jest tak, że ja czekałem nie, na ten. To znaczy, czekałem na nasz podcast, na nagranie, mhm. rozmowę, ale tak też, też tak myślałem, że samo myślenie o Kevinie trochę mnie wprowadzi w taki świąteczny nastrój. Ja oczywiście jestem zalatany, jak to zwykle. Czekałem teraz, też pisałem ci, nie, że nie chcę tego oglądać jeszcze w listopadzie, nie ma śniegu i w ogóle, tak chcę chociaż trochę poczuć ten klimat. No i rzeczywiście śnieg w końcu spadł. To mnie zmotywowało. No ale wytrwałem tylko kilka minut przy pierwszym podejściu, ale w sumie już przechodzę do filmu, jeszcze o twórcach może słówko. Reżyserem tego dzieła jest Dan Mazer. Jest to scenarzysta m.in. Aliego G, The Ali G Show, Boratów, Bruno i Bridget Jones 3, no i także reżyser wspomnianego Aliego G, czy takich filmów jak I Give It The Year, Who Is America, no i szczerze mówiąc ja byłem trochę zaszokowany, nie? gdy skumałem, że to właśnie Mazer jest tutaj y, reżyserem, no bo to nie jest facet od filmów familijnych, <grym> jakby nie patrzeć. Y, też y, no, Boraty, Bruno etc. to są bardzo specyficzne filmy i nie wiem czemu akurat jego wzięto tutaj na to stanowisko. Ja mam teorię, ale to może później o tym. Dobra, może później. Tak, co zaś tyczy się scenariusza, to oczywiście wspomina się, że to jest story by John Hughes, ale tak naprawdę twórca oryginalnego Kevina, czyli i John, i Chris Columbus odcinają się od tej produkcji. Kolumbus w wywiadach wręcz mówi, porównuje tworzenie szóstego Kevina samego w domu do tworzenia filmów aktorskich na podstawie animacji Disneya, że mówimy tutaj też o działalności Disneya, to mnie to osobiście dość mocno rozbawiło. Ja właśnie, ja czytam inny wywiad, w którym on mówił, że strasznie nie lubi tego tworzenia cały czas rebootów i sequeli i ta takiego na siłę, zamiast zrobić coś nowego. Właśnie on chyba dał nawet taką radę twórcom, żeby zrobili coś nowego. Tak, on, to akurat w kilku wywiadach się pojawiło taka myśl, właśnie sięgnijmy po nowe, tak, a nie odgrzewajmy cały czas. Dokładnie. No i niestety ta taktyka jest Disneyowi całkowicie obca i mm -hmm. dostaliśmy właśnie z szóstego Kevina. Tak. I scenariusz tutaj napisali ostatecznie Streeter Seidel i Mikey Day. i obaj współpracują z SNL. Ten pierwszy pisał różne skecze do Saturday Night Live. SNL? A, to dlatego jest tak nieśmieszne. Okay. A on też pisał dla College Humor, a ten drugi jest aktorem przede wszystkim z SNL-a. Więc no. no ale okej, okay, no. Ludzi od komedii wzięli do komedii familijnej. No ale wyszło jak wyszło. Scenariusz. Teraz fabuła, historia. Bohaterem nie jest Kevin, o dziwo. Tylko Max Mercer. Mercer, ale niestety nie ten z Prototypa. Tylko inny, przez cały czas. nie Tak bym może, że to tak będzie Alex. nie mhm. Ale nie, Max Mercer i jak czytamy właśnie na Disney+, Plus Max Mercer zostaje sam, gdy jego rodzina wylatuje na wakacje do Japonii. Gdy pewne małżeństwo próbuje odzyskać pamiątkę rodzinną, która znajduje się w jego domu, Max daje z siebie wszystko i nie cofnie się przed niczym, żeby bronić dostępu do domu. Max daje z siebie wszystko i nie cofnie się przed niczym. W ogóle piękny opis dystrybutora i yy, myślę, że niczego Słuchacze, z tego nie rozumiecie, jeżeli filmu nie widzieliście. To możemy w własnymi słowami. Chcesz? Tak. Czy ja mam to wziąć na swoje yy, parki? Znętane? Mogę <śmiech> powiedzieć, no obaj to oglądaliśmy w <śmiech> ostatnich dniach, nie? Ty to nawet <śmiech> ostatnia tak, godzina. Nie, do, dokładnie, jak go, godzinę przed tym nagraniem oglądałem. Mm. I ni niestety mam tę traumę jeszcze świeżo w pamięci. Mm -hmm. No bo właśnie fabuła jest poplątana dosyć, taka naciągana, nie? No. Tak, bardzo. Tam jest przecież, tam jest mnóstwo, to jest komedia pomyłek i tam jest mnóstwo tych pomyłek, żeby ta fabuła w ogóle była w stanie funkcjonować. Tak, y mamy dzień czy dwa przed Wigilią i rzeczywiście ten chłopaczek, Max Mercer, y jedzie z mamą samochodem i chce siku ma 10 lat, tam ma ludzi, że nie wytrzyma, do domu jeszcze kawałek, no to mama wpada na pomysł, żeby wejść do domu na sprzedaż. I ona będzie udawała zainteresowaną, młody skorzysta tak, z łuce. Do domu, w którym odbywa się ten pokaz, że dla potencjalnych nabywców, że czy ten dom może być na sprzedaż, to pomyśle że się tak na krzywry wciśną, tam dzieciak sobie zrobi siku i pojadą dalej. Tak, i to właśnie robią. W międzyczasie, gdy mama tam udaje zainteresowaną kupnem, no to młody wdaje się w Przeczkę, w taką pyskówkę z właścicielem domu Jeffem McKenzie im. i no i tyle, tak? Tam trochę sobie docinają, potem mercerowie wychodzą, wracają do domu i pojawiają się tam krewni. Okazuje się, że mercerowie wyjeżdżają do Japonii na święta. Wszyscy szykują się do tego wyjazdu, jest masa krewnych, dzieciaków, kuzynowstwa, więc jest chaos, krzyki. Oczywiście młody Max wkurza się na swoją rodzinę, chowa się w garażu, gdzie ma spokój, zasypia w aucie, no i przez to przegapia poranny wyjazd. W tym samym czasie do McKenzie też przyjeżdża. Rodzinka, a Jeff, czyli pan domu, zauważa, że z domu zniknęła zabytkowa lalka. Lalka, która jest warta ponad milion złotych. Po przy... czym jeszcze nie wiedział wcześniej, a dopiero teraz się dowiedział, kiedy okazało się, że kiedy wyszło na wierzch to, że oni sprzedają ten dom nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą, ponieważ, ponieważ ten, ten gość stracił pracę i nie jest w stanie utrzymać rodziny na tym poziomie, na którym ma teraz więc, więc ciąży dla mnie ta olbrzymia presja ekonomiczna. Tak. Bo on I właśnie w tym momencie dowiedział danych, się... danych, ale nie chce się przerzucić na... Nie chce się dokwalifikować. Jest przeciwny trzymaniu danych w chmurze i dlatego nie może znaleźć pracy. I to jest w ogóle running joke tego filmu też. Tylko tego nie wyłapałem. No nie, no to to się przebija tutaj w kółko i przecież w finałowej musiałem wyblokować swój umysł na to. No dobrze, ale wracając do, do naszej lalki. Tak, no i y, y, dlatego ta lalka jest dla niego ważna. Nie chodzi tylko o pieniądze, chociaż to znaczy, nie chodzi o pieniądze, Tak, ale te pieniądze mają uratować dom, a z tym domem są związane wspomnienia z rodziną, więc w ogóle to ma być taka misja dla ratowania też całej rodziny. Misja zdobycia lalki za milion złotych. A gdzie ona się znajduje? No, ostatni raz była widziana w pobliżu wymiany uprzejmości z młodym Maxem Mercerem, więc Jeff zakłada, że chłopak złośliwie zwinął lalkę. I w ten sposób się odgryzł na nim, więc najpierw solo, a potem z żoną kagol. Z żoną Jeff postanawia włamać się do posiadłości meksegów i odzyskać swoją własność. Która to posiadłość jest pusta, bo wiadomo rodzinka wyjechała. Z kolei Max w trakcie jednej z pierwszych prób źle rozumie rozmowę tych dwojga osób i zakłada, że chodzi o porwanie, że chcą go porwać, uprowadzić i sprzedać. Mm -hmm. Więc yy, o, o trochę mu odwala, panikuje i zaczyna planować, w jaki sposób się obronić przed, tym, przed tą inwazją porywaczy. Dokładnie. I film trwa w sumie 90 kilka minut 96 chyba z takimi absolutnie wszystkimi napisami ale napisy wjeżdżają w 85. minucie, więc mamy niecałe półtorej godziny, które jednak trochę się dłużą. Ale tak to za moment. Ten początek sam. Ja ci powiem, że właśnie spadł śnieg, przyniosłem z piwnicy choinkę i włączyłem film i za pierwszym razem wytrzymałem 10 minut. Ale to nie chodzi o to, że ten film tak, ogólnie jest tak zły. Chodzi o to, że chciałem... Znaczy jest mieć... tak zły ogólnie, ale... <laughs> Ale chciałem mieć taki full experience przeciętnego widza tego filmu. Na przeciętny widz będzie to oglądał nie samemu, tylko z rodziną, nie? A jak z rodziną i z dziećmi, no to z polskim dubbingiem pewnie. No bo jak żeby inaczej? I nie wiem, widziałeś to z polskim dubbingiem? Nie, oglądałem tylko z napisami. Przezornie, bo ty już mnie ostrzegałeś, że dubbing jest nie do zdarcia. No to jesteś citerem, bo mnie dubbing totalnie zniszczył. Po pierwsze, w ogóle tłumaczenie na język polski jest średnia, czy tutaj wiadomo, no, rzeźbiliśmy nie powiem w czym, więc efekty są jakie są, ale żarty są naprawdę suche. Głosy są średnio dopasowane i to są głosy, które ja kojarzę właśnie z jakichś takich, wiesz, serialików dla dzieci i młodzieży, a do tego, to co najbardziej mi przeszkadzało to lip-sync, który praktycznie nie istnieje. Głosy nie pasują w sensie to, co ja słyszę, w ogóle nie pasuje do twarzy, które ja widzę na ekranie. I oczywiście, wiesz, gdy oglądałem ostatecznie ten film do końca, no to gdzieś tam w połowie przestałem na to zwracać uwagę. Po prostu zaakceptowałem, że tak jest i tyle, ale ten początek, ja pierwsze 15 minut to oglądałem na kilka podejść, bo po tych 10 odpadłem, potem stwierdziłem, dobra, puszczę to sobie jeszcze raz od początku i dosiedzę do końca. Wytrzymałem z 8 minut i stwierdziłem, nie, nie jestem w stanie. Potem stwierdziłem, dobra, znam te pierwsze 10 minut, to puszczę sobie dalej. Tak, I znowu wytrzymałem za 3 minuty, mnie krew zalała. Potem dopiero za którym się razem obejrzałem to do końca, ale naprawdę polski dubbing tutaj wyszedł fatalnie. To nie przerzuciłeś się w trakcie na napisy? No nie no, chciałem mieć full experience, tak jak większość osób w Polsce, a, które to no. zobaczą i to był, to był ból, jeżeli chodzi o polskie głosy niestety. Żarty żartami, ale naprawdę moim zdaniem dopasowanie tutaj głosów do postaci leży i kwiczy, a do tego fakt, że to się naprawdę momentami mocno rozchodzi yy, z tym co widzimy, tak, z twarzami bohaterów, bardzo przeszkadza. Nawet jak na takie kino komediowe, rodzinne, z, nie, z niedużym budżetem, do obejrzenia gdzieś tam w niedzieli przy obiedzie, no to oglądało się to ciężko, nie pod tym kątem. Ale dobra, no, kwestia techniczna. Już słuchacze nasi wiedzą w takim razie, żeby oglądać jak ty, z napisami albo po prostu w oryginale. Dokładnie, a teraz powiemy im, żeby nie oglądać w ogóle. I dlaczego? Jeżeli chodzi o poziom suchości humoru, rozwijając ten wątek, o wyobraźcie Jezu, sobie, okropne. drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że chcecie zrobić scenkę z nadepnięciem na klocka Lego. Prosty humor, tak? No wiemy, że wdepnięcie w Lego boli. Co tu można zepsuć, nie? Macie to w głowach? No to teraz słuchajcie. W tym filmie jeden pan nadepnął na Lego w jednej z pierwszych scen. I zamiast okrzyku bólu, w tym polskim dubbingu dostajemy jakiś taki naprawdę bliżej nieokreślony dźwięk. A czy to jest niby krzyk, ale po prostu w życiu nie słyszałem, żeby ktoś, kto odczuwa ból, wydał coś takiego z siebie. Ale to jest nic. Zaraz po tym dziwacznym dźwięku słyszymy, cytuję, uwaga, nadepnąłem na Lego, to najgorszy ból na świecie. Ja się teraz śmieję, ale nie dlatego, że ta scena była śmieszna. Jezus Maria, jak można tak zepsuć prostą, naprawdę banalną scenę komediową, tak? Ja potwierdzam, że w oryginale było tak samo i cały film jest napisany właśnie w ten sposób, że bierze się memy z internetu, które są już dosyć stare, na przykład tak, jak z tym kloskiem Lego, że nieważne nad, nadepniesz na y, jaką igłę, na y, jadowitego stwora z morskich głębin, mm. nieważne, jak nadepniesz na Lego, to jest jeszcze gorzej. No tak, I to, ale... to jest mem, to jest stary mem, no tak. I ktoś tutaj y, wykorzystał ten mem, ale nie, nie w ten najprostszy, najbardziej naturalny sposób, że o, ktoś nadepnął na Lego i się trzyma za nogę, nie? Albo musiał powiedzieć, coś dlaczego stało, to jest się nie stało, a potem nadepnął na Lego i dopiero umiera, tak? Ale mógł umierać, w sensie pokazać, że umiera, nie? Ale nie powiedzieć to. Znaczy, wiesz, to, to, je, jeśli scenarzyści już ściągają ze starych memów, to to, to to już pokazuje, gdzie jest kreatywność tego filmu, na jakim poziomie. Mhm. Mm Niestety. A, ale jeszcze dlaczego tutaj pojawia się akurat ten żart? No bo Lego było sponsorem tego filmu, bo klocki pojawiają się Ej, ale w kadrze. Ale to produkt placement to był od samego początku do samego końca. I UPS wypatrzyłem i jeszcze mm -hmm. kilka innych marek. Tak, ale to UPS tak jest tak to jest taki produkt placement, że po prostu masz wielkie logo przez jedną scenę nie w kadrze. Mm -hmm. Więc to jestem w stanie łychnąć, ale jeżeli chodzi o Lego, no to klocki pojawiają się naprawdę kilkanaście razy w kadrze. Kilkanaście. Tak? Nie dwa, trzy. Jeszcze będziemy o nich rozmawiać. W sensie bohater o nich rozmawiają, widzimy zbudowane zestawy o numerach 10214 i 10307, czyli LEGO Creator Tower Bridge oraz LEGO Icons Eiffel Tower. I oczywiście numer. sobie może, sprawdziłem. już robił reklamę, to ty już nie rów. Ale właśnie ja sobie numer oczywiście sprawdziłem, ale ja te zestawy rozpoznałem od razu, nie? W sensie i, i, więc to naprawdę a ja nie zbieram klocków LEGO jeszcze. Jeszcze. I mamy więc lokowanie Lego i to tych naprawdę drogich zestawów w filmie świątecznym. Świetna sprawa. Inne lokowanie, które mnie rozbroiło, to lokowanie czekoladek Toblerone. A dlaczego mnie rozbroiło? Bo jest tutaj pokazane opakowanie metrowe, ważące 4,5 kg. I ja byłem przekonany w pierwszej chwili, że to jest jakiś żart, nie? Że... Nie, to istnieje takie. No, no właśnie sprawdziłem i się okazuje, że to istnieje. Ja kiedyś no bo to są czekoladki gdzieś tam też znane, nie? powiedzmy w Polsce też jakoś tam popularne. I kiedyś właśnie na święta kupiłem sobie trzy tubki, te małe tubki, bo nie wiem, 100 gram chyba, tak więc 300 gram. I ja ogólnie nie potrafię jeść dużych ilości czekolady, no ale jak nie są bardzo słodkie, no to czasami się zdarzy, nie? A tutaj to było tak słodkie, że mimo, że ja lubię wszystkie nugaty, orzechy, migdały, mhm. etc., ja nie byłem w stanie tego zjeść. Mi było szkoda, bo to było drogie, ale w końcu ja to wyrzuciłem, bo nie miałem co z tym zrobić. Akurat nie miałem wtedy gościa, ani nikogo, żeby poczęstować i to tak leżało, leżało. E, więc no jakbym dostał 5 kilo czekolady, chyba bym się popłakał, bo nie wiedziałbym, co z tym zrobić. E, no i, i to jest też tak nachalnie wrzucone po prostu, bo to jest i w dialogu i potem to widzimy. E, więc ten product placement od Mondelez International i grupy LEGO e, no wjechał trochę za mocno. O wiele za mocno. I, ale na, nawet pomijając to, nawet pomijając suche żarty, nawet pomijając y, słaby dubbing, czy ten film trzyma się narracyjnie, jeśli chodzi o strukturę, jeśli chodzi o ideę, jeśli chodzi o zabawy z, z konwencją oryginału? Znaczy on jest jakoś tam wewnętrznie spójny, tylko problem polega na tym, że konceptualnie jest bez sensu. W sensie punkt wyjścia. Na czym polegała, polegał fan w tych filmach? Na tym, że mieliśmy dzieciaka, który nie był idealny, ale jednak znajdował się w sytuacji zagrożenia, gdzie musiał się bronić, tak realnie. I zawsze po drugiej stronie barykady stała jakaś grupa nieudolnych złoli. Natomiast tutaj nikt nie chce okraść domu, nikt nie chce napaść na Maxa. Właściciele lalki chcą odzyskać swoją własność, więc oni tak naprawdę chcą wejść do domu, zabrać swoją rzecz, to co należy do nich i wyjść. I cały film nam wmawia, że to Maxwell jest złodziejem, to on ich okradł, więc to on jest złą postacią. Nie mamy powodu, żeby mu kibicować tak naprawdę. W dodatku młody ma taką, taki moment w drugim akcie, że wchodzi do kościoła, widzi zbiórkę zabawek dla potrzebujących dzieci i chce sobie zabrać stamtąd te zabawki, chce mhm. ukraść zabawki dla potrzebujących, ubogich dzieci. I sam jest... mieszka, od razu podkreślimy, że sam mieszka w posiadłości takiej, której nie postydziłby się Kevin z oryginalnego filmu. On tak w posiadłości, która jest jeszcze zabezpieczona systemem mm -hmm. security McAllister. Więc tak, pewnie system bezpieczeństwa tam kosztuje tyle, ile ja zarabiam. Na miesiąc tyle, ile ja zarabiam. Dokładnie. <gry> Dobra, może I, to, to już w oryginale wyglądało dość bogato, a mm -hmm. teraz w czasach kryzysów i w ogóle to tak tego typu to, to jest, to ma, mamy dzieciaka z bogatej rodziny. No tam przecież kilkanaście osób sobie na święta od tak wyjeżdża do Tokio, nie? Mhm. Ile same bilety kosztują, że już nie w, i w jakim hotelu oni potem mieszkają, nie? I kupują sobie po 4,5 kg czekolady, tak? Bo, bo, bo tak, bo mają zachciankę. E, więc Maxwell... Ale, mhm. Ale właśnie porozmawiajmy o Maxwellu. Czy ty go polubiłeś w ogóle? Nie. Właśnie to jest problem, że on, on nie jest złym dzieciakiem tak per se, nie? Ale... On jest złym dzieciakiem tak per se. Co, zatkało cię? Chcesz, żebym rozwinął? A rozwin, tak? Bo jak ja to oglądałem, to on był taki mdły dla mnie po prostu, nie? Znaczy, pierwsza scena, pierwsza rzecz jaką robi, to nie licząc narzekania swojej mamie, że musi siku, co jest całkowicie zrozumiałe, to jak wychodzi z toalety w tym domu, to obraża tego gościa całkowicie niesprowokowalnie, porównuje go do Monstrum Frankensteina, czy do Frankensteina, to też był jeden z sucharów, który tam się przewijał na samym początku. Mm -hmm. I okej, okay, ten gość nie był mu dłużny, ale I nawet nie chodzi o to, że ja się spodziewam, że ten dzieciak będzie uprzejmy, czy w ogóle taki, wiesz, łagodny i cichy i w ogóle uporządkowany. Nie, niech będzie fajny, nie będzie charyzmatyczny, niech będzie zadziorny, ale on tutaj właśnie od samego początku rzuca, wiesz, takie niesprowokowane albo bardzo słabo sprowokowane zaczepki do innych przez cały czas i to bym strasznie mnie negatywnie do niego nastawiło. Od razu muszę powiedzieć, że aktor jest naprawdę fajny. To jest ten gość z Jojo Rabbit i on wyciąga z tego materiału, który dostał najwięcej, ile się da, czyli bardzo mało. I <śmiech> A, to właśnie Jace. Wszystko... I... <śmiech> Dokładnie. I ja się spodziewałem, aha, okej, okay, oni pokazują nam takiego bogatego dudka małego, z, bogat, z, właśnie z zamożnej rodziny. I, I on pewnie sobie przejdzie transformację charakterologiczną, że stanie się trochę pokorniejszy, trochę bardziej empatyczny. Okej, okay, super, oglądam, oglądam, doszedłem do końca, nic takiego się nie stało. I e, trochę się poczułem oszukany i strasznie nie lubię tego maksa. Ja ci powiem, że ja tej pierwszej sceny tak nie odebrałem, bo nie czułem, żeby on jakoś, był tam mocno nieuprzejmy, a bardziej, że to jest taki... No, no, sobie rzucił jak to dzieciak tekst, tak? Że jeszcze tam trochę ten, ten Jeff też go prowokuje, mam wrażenie. Tak, tak to odbieram, że są trochę siebie warci w tej scenie i za, tego nie mam mu za złe, ale mam wrażenie, że potem on jest taką mdłą kluchą. On jest jak taki posiłek, gdzie masz tonę ziemniaków na talerzu, jeszcze ziemniaki, jeszcze ziemniaki, one się nie kończą, nie? I w sensie czujesz tylko smak ziemniaków, bo on nie ma za bardzo właśnie charakteru. Nie, nie wiesz, tak jak na przykład przy Aleksie, nie? Tam, gdy dochodzimy do pułapek, no to wiedzieliśmy dlaczego, tak? Aleks ogarnia te pułapki. Wiedzieliśmy, że to wynika gdzieś tam z jego hobby, zainteresowań, charakteru i tak dalej. A tutaj to jest chłopaczek, który jest taką no idą trochę, tak, chcę mu się siku, no dobra, wysikał się, posprzeczał się z gościem, wrócił do domu, krewni go nie słuchają, ale to nie jest jak z Kevinem, że Kevin jest najmłodszy, nie? Tylko tutaj, tam, tam są też młodsze dzieciaki dookoła i on tak po prostu jakoś nie ma tej charyzmy, zasypia sobie, budzi się, próbuje ukraść, też nie wiadomo dlaczego, tak? czy on nie ogarnia, że jak jest zbiórka dla dzieci, no to, że nie można sobie wziąć tych zabawek, o co chodzi, tak? w sensie z czego to wynika, czy, czy jest tak bezczelny, tak właśnie jakoś wychowany, ale on też nie, nie, nie wydaje się wyrachowany, on się wydaje głupi tutaj po prostu. Wiesz, tak? jak, ja się wydaje, nie wiem, ile było to zamierzone, pewnie nie, ale to właśnie się wydaje, wiesz, taki dzieciak, który jest wychowany w przeświadczeniu, że wszystko sobie może wziąć. Nie? Bo albo go rodzice rozpuścili, no tak, albo... Dzieciak po prostu... trzymany pod kloszem, który z domu nie wychodzi. nie Właśnie taki, nie wiem, no, jak dzieciak tej rodzinki z szóstki, powiedzmy, nie? po kilku latach u nich może. No ale tak czy siak w sensie, wiesz, to zachowanie jest bez sensu, ale to też, jak gdyby on jest strasznie dla mnie byle jaki, że on też nie budzi mojej antypatii. On, ja mam go gdzieś przez większość tego filmu i to jest mój problem, bo gdybym go nie lubił chociaż, to może właśnie tak jak ty bym liczył na tę przemianę czy coś i jakoś by mi to przyjemniej upływało, nie, ten seans a niestety tutaj nawet tego nie ma żebym, on jest, on jest tutaj po prostu i w ogóle on, mam ma wrażenie nawet nie jest głównym bohaterem tego filmu bo, nawet... nie, bo głównym bohaterem są nasi złoczyńcy i wiesz co, i tu myślę, że możemy troszkę porozpaczać nad zmarnowanym potencjałem, bo wszystkie Keviny sam, sam w domu znaczy wszystkie, wie, wszystkie filmy z serii Home Alone opierały się na tym, że mamy dzieciaka który walczy z dorosłymi, którzy są albo niegodziwi, albo okrutni, albo chciwi. Mhm. I właśnie dlatego nie, nie czujemy z nimi zbyt wiele empatii, kiedy obrywają. Mhm. Wiadomo, Marw i Harry są strasznie bardzo charyzmatyczni i dlatego ich lubimy, ale nie lubimy ich dlatego, że są moralni. Mhm. Tutaj nasza para złodziei, tak naprawdę, tak jak już wspomniałeś, nie jest złodziejami. Ich motywacje, które właśnie wynikają z tego, że oni są zdesperowani, że chcą odzyskać dom i że ta lalka Którą jak uważają, jak nie mają, a czy tak jest, to nie wiem, to, to, to może niech widzowie się sami to wiedzą, że ta lalka, którą według nich posiada Max, którą im ukradł. To, że to jest ta jest jedyna droga, za pomocą której będą w stanie ocalić dom rodzinny. Mm -hmm. stabilność życiową. I, I to jest super, takie bardzo empatyczne. Empatyczna, taka budząca sympatię, motywacja. I jeszcze tak naprawdę oni tego nie robią dla siebie, tylko dla dzieci. Bo boją mm -hmm. się, że dzieci nie zaakceptują przeprowadzki, wyprowadzki, tak, no, zmiany otoczenia. Ale, ale, ale też, też jest ta scena, w której ta, jak ona się nazywała, PAM, Mam to mama, not, tak? Jeff, to, ta tata. mama, że, nie, że, że tak w ogóle patrzy na ten dom i powracała do niej wspomnienia z, z tego szczęśliwego życia, które tam Ale mieli. Jezus Maria, jak, to, jak ta scena o stronie tak, technicznej to, scena. to jest jak kaseta z Wesela i to taka sprzed 20 lat, bo widzimy takie okrągłe kadry po prostu nałożone wokół głowy bohaterki. W sensie widzimy jej głowę z tłem. Jeszcze I... taki tandetny filtr, jak w, nie wiem, jak w z, z, z. No właśnie, z... jak na, na mhm. filmach z Wesela. A nie, że tam się coś pojawia mm -hmm. jako jej myśli, nie takie po prostu kółeczka, owale i tam inne twarze, które coś mówią. Przecież to wyglądało strasznie. 2021 rok, Jezus Marley. Ja, ja, ja myślę, że te, chyba tego typu sceny były w pierwszym Kevinie. Nie wiem, ale teraz na YouTubie się takich rzeczy nie robi nawet. Wiem, wiem, ale myślę, że to mogłoby być nawiązanie, taki, wiesz, taki hołd dla tego, jak storytelling był robiony w pierwszych keminach. Nie odebrałem tak tego. Odebrałem to jako po prostu jakieś lenistwo straszne, znaczy, cringe'owe. Ja się zgadzam, że to strasznie tandetnie wygląda i nawet jeśli to był hołd, to to była zła decyzja, żeby taki hołd zrobić. Mhm. Ale w ogóle Pam to jest yy, też Ellie Kemper. Nie? W grała? Bo ja, ja to to jest Kimi sko... Schmidt i Erin z biura. A, no kurczę, to... a w ogóle Jeff to mm. jest Rob Delaney, a ja byłem przekonany w ogóle przez pół filmu, że to jest Edika Hill. ten co w CSI-ach grał, nie? I... <laughs> A potem w ogóle, bo on wygląda trochę jak kahil, trochę jak z zresztą też, ale prostu nie, to nie jest ten poziom, tak? To, to jest w ogóle Delany, jak nie kojarzycie, to jest Peter z drugiego Deadpoola na przykład. No i on niestety tutaj gra na podobnym poziomie, tylko że w drugim Deadpoolu Peter był chyba jednak zabawniejszy. Od tutaj Jeffa. A czy drugi Deadpool miał lepszy scenariusz niż ten film? Tak. A to wiele rzeczy miało lepszy scenariusz niż ten film. No i właśnie tutaj ta komedia pomyłek też mi się nie podoba, bo ci bohaterowie początkowo wydają się rozgarnięci, nie dopiero gdy przechodzą do włamania, to nagle się zachowują, no jakby dosłownie stracili mózgi, nie, jak takie kukiełki, w sensie potykają się o własne nogi i nawet nie chodzi o to, że nie są racjonalni czy coś takiego, tylko po prostu scenariusz ich traktuje jak takie, no właśnie marionetki, które mają się o wszystko po prostu potykać, przewracać, kaleczyć. I do pewnego stopnia no rozumiem, tak? To jest element tej franczyzy, ale to w większości tutaj przypadków nie działa. W ogóle właśnie, jak jesteś przy tym humorze, no to nie wiem, no jedna z takich pierwszych sekwencji, gdy oni. Oboje działają, no to jest y, przechodzenie przez mur dookoła. To jest ta ta scena z bąków. Jak ja nienawidzę tego, co po Tak, i właśnie y, wpychanie. Jedna osoba w, y, próbuje drugą podnieść i mamy pierdzenie, ściąganie spodni, a w tle leci kolenda i widzimy przerywniki, tak równoległy montaż mhm. śpiewania ich córki w chórze w ko kościele i tak, ich właśnie i, próbujących no, się włamać. I ja wiem, że coś takiego mieliśmy też w, Pierwszym Kevinie czy drugim, ale tam mieliśmy bluźniącego Harego, który po prostu był przeuroczy. A tutaj mamy dwójkę mega nieudolnych, no młodych, znaczy nie młodych, no dorosłych, ale no jeszcze takich no, umiarkowanie młodych, powiedzmy, którzy się zachowują, jakby naprawdę stracili totalnie rozum. I jeszcze dodatkowo ten humor, nie wiem, tam jest na przykład w miarę fajny motyw, jak oni mylą domy. To jest fajna scena w sensie, nie, gdzie efekt zaskoczenia gdzieś tam działa, że oni wpadają nie do tego domu, co trzeba. Gdzieś tam się uśmiechnąłem, ale jednocześnie to nie ma żadnego sensu, nie, fabularnie. W sensie, jak mogli pomylić dom, jak po prostu obeszli go od tyłu czy coś takiego. nie? Po chwili wpadają do basenu, co jest w ogóle niezabawne. Potem w ogóle, nie wiem, pada tekst, yy, po polsku to było przetłumaczone, yy, że wpadł do nich Harry śmierdzi potem. Rozumiesz to? No? Potter joke. Yy, tak, tak. Yy, yy, staram się sobie <śmiech> przypomnieć, jak to było w w oryginale. I to, to, to też tam było kilka nawiązań do Harry'ego Pottera. Z jakiegoś powodu oni nazywali tego dzieciaka Harrym Potterem, Tak, ale takim... to było tak suche, nie? W sensie, to, to, to jest... Ale taki... tam wszystkie czarty są suche. Ale, ale to jest taki poziom już, że naprawdę, że, że sięgasz potem wodę, nie? I to w prostu mhm. po, nie po szklankę, tylko kładziesz głowę pod prysznic. W ogóle pamiętacie na przykład scenę powrotu matki z pierwszego Kevina czy z drugiego. No to tutaj też mamy powrót matki do domu. Ale matka, jak leci samolotem, to Ale obok... Ale ona jest tak samo ubrana, ma taką samą fryzurę, jak ta matka z pierwszego Tak, określina. tylko tutaj nie ma na przykład Polka-Polka hmm. ekipy, a jest koleś z podwójnym podbródkiem, który siedzi obok niej w samolocie i gapi się jej w ekran, y, który jest przed nią. I odchodzi z tym żartem? Ty zrozumiałeś, o co chodzi, bo ja totalnie... Nie mam to jest mniej tak długa scena. Mamy kolesia z podwójnym podbródkiem, który się wpatruje w ekran przed mamą. I ona mu mówi: Pan się patrzy mi w ekran. A on mówi: O wiem, nie zdawałem sobie, nie zdałem sobie z tego sprawy. Ona znowu pan to robi. Kurczę, chyba tego nie kontroluje, nie? A ja tak siedzę. W sensie, what the hell? Co co, co jest zabawne, nie? Nie donożam za logiką, tego filmu obawiam się. Tak samo jak ty. Mm, jeszcze w ogóle właśnie, bo część humoru, przynajmniej ja, ja wiedziałem, co chcieli nam pokazać. nie W sensie, jaki gdzieś tam był zamiar. Ale tutaj na przykład tej sceny nie rozumiem. Nie rozumiem też e, przykładowo momentu, gdzie e, to, to jest gdzieś tam pod koniec, jak oni wbiegają po swoich krewnych i meblach. Gdzieś tam biegną. W sensie dosłownie ktoś wbiega po ciele i twarzy swojego krewnego, nie? nadeptując mu na twarz. No i to też chyba było, miało być zabawne, nie? był elementem komediowym, ale to w ogóle nie bawi. To wypada fatalnie. W sensie, ktoś przed chwilą nadepnął na twarz swojemu, nie wiem, bratu, siostrze, szwagrowi, szwagierce, czy coś takiego. No, no nie, tak? W sensie, to, to, to nie jest cool. Tak samo... Się, jest problem z tym filmem, że o ile poprzednie filmy w różny sposób były bardzo takie kreskówkowe, znaczy nie bardzo, były na tyle kreskówkowe, żeby... W tej walce, moim... nie? Takie... Mm -hmm. No właśnie, żeby te sceny akcji, te, nie, te sceny, gdy właśnie złodziej czy włamywacz obrywa, żeby one raczej bawiły, bo są takie bardzo przerysowane. Jak Kojot, Wiluś i Stuś pędzi wiatr, nie? Mhm. Który też miał cameo w tym filmie, na, bo Max oglądał sobie materiał z tymi, z tymi bohaterami, ale tutaj właśnie problemem jest trochę to, że te żarty są takie zbyt fizyczne i że ci że aktorzy, którzy grają tych włamywaczy, to nasze małżeństwo, oni nie są aż tak dobrymi aktorami jak poprzedni aktorzy nie są tak dobrymi aktorami komediowymi tak dobrymi aktorami fizycznymi a po trzecie właśnie dochodzi ta warstwa empatii, że my im trochę w sumie kibicujemy oni nie zrobili niczego złego, znaczy no, wamali się do cudzego domu, żeby odzyskać swoją własność a, i właśnie, ale cała ta ich sytuacja, cały ten ich kontekst społeczny, nie ta stawka, która na nich wisi, to właśnie sprawa, że my im a nie temu bogatemu dzieciakowi. Mm -hmm. Ale wiesz, Eli Kemper ma trochę tych ról komediowych na sw w swojej karierze i znajomi, którzy oglądali te seriale z nią na przykład, no bo ja w The Office też nie doszedłem tak naprawdę tak daleko, mówią, że ona tam wypada dobrze, nie? A tutaj niestety... To pewnie kwestia złej reżyserii, bo przecież ten dzieciak też jest bardzo cholernie utalentowany. Wiecie, że Rabbit, y on fantastycznie mhm. to grał. To, to nie jest tak, że to są słabi aktorzy, znaczy może niektórzy są, ale to, tym aktorom po prostu albo nie dało się materiału, albo nie dało się wskazówek, które pozwoliłyby im właśnie to fajnie zagrać. Mhm. Tak naprawdę z humoru to, co mnie bawiło jako tako, bo nie twierdzę, że się w ogóle nie śmiałem. Nie były momenty, gdzie tam się uśmiechnąłem, ale to nie był absolutnie śmiech w głos czy coś takiego. I ja autentycznie mało gagów pamiętam. Tak jak powiedziałem na przykład, nie wiem, to wbicie do złego domu przez sam efekt niespodzianki gdzieś tam sprawiło, że się uśmiechnąłem. To, co mi się podobało, to żarty z języka niemieckiego i fakt, że Karol tutaj uczy się słówek, żeby pogadać z nieistniejącą babcią Niemką. To było to bardzo... To to w ogóle też znaczy, kompletnie... to było abstrakcyjne, ale te, te, wiesz, jestem germanistą i to też tak naprawdę, jak słyszę niemiecki, no to akurat jak, nie wiem, słyszę Karol krzyczącą muta w tym domu i próbującą przywołać tę babcię, mnie to bawiło, bo też rozumiałem, co ona mówi, nie? Ale nie wiem na przykład, czy ty też tak reagowałeś, bo zakładam, że może już niekoniecznie. Ech, nie, ja wywracałem oczami, bo to już było tak, tak daleko, że już tylko po prostu chciałem przetrwać do końca. No właśnie. Te żarty... Co mnie rozbawiło, wiesz co, yy, mhm. jedna rzecz. To właśnie ten y, y, Angels with Filthy Souls, które do, dostały remake w Science Fiction, to był ten film, który Kevin oglądał w poprzednich tak, w w duszach, tak. nie i ten słynny dialog o tym, żebyś zabrał swój tam, nie wiem, zawszony tyłek, czy nędzny mm -hmm. tyłek z mojego. I tutaj bohaterowie mm -hmm. też oglądają ten reboot tego filmu i komentują, a rebooty, czemu oni robią rebooty, rebooty nigdy się nie sprawdzają i są zawsze słabsze niż oryginał i to, to, to jest dość odważny joke jak na film, to to jest dość odważny żart jak na film taki jak ten. Tak, tyle że ten reboot czy remake jest w konwencji science fiction, nie? więc w sumie takiego mm -hmm. Kevina science fiction, który nie wiem robi pułapki na księżycu z obniżoną grawitacją. W sumie to bym obejrzał, chociaż pewnie yy, nie Szczer, by... Wiesz co, szczerze jeśli chodzi, jakbym mógł doradzać Disneyowi, to bym mu doradził, że właśnie robił tak jak ten nowy film, ten najnowszy film z serii Predator Prey, mm -hmm. nie żeby przenosili właśnie tę formułę Kevina do, na przykład do wiktoriańskiej Anglii, albo do jakiegoś domu w, w Kevin, czasie II wojny światowej. No. Nie, nie na przykład jak Kevin, jakiś taki nie, Kevin w, w trakcie II wojny światowej, gdzieś powiedzmy we Francji broni sierocińca przed gestapo i ja yes. bym oglądał taki film. Tak, ale to byłby... O Boże, ale nie z tymi scenarzystami na pewno. Nie, nie z tymi scenarzystami. Tak, no to dobra, bo wszedłeś w nawiązania. No to jeżeli chodzi o nawiązania, to właśnie mamy Angels with Filthy Souls. Mamy, no właśnie, matkę na lotnisku, mamy wizytę w kościele, mamy plan bitwy, mamy tam pojedyncze one-linery, które wracają, chociaż tutaj tak nie wybrzmiewają. I mamy motyw muzyczny i oczywiście powraca. Motyw muzyczny, ale zmieniony, zniekształcony. muzyczny. Mhm. Johna Debneya tutaj można usłyszeć. Ten zniekształcony motyw ja go poznaję, nie? Te poszczególne nutki z oryginału, ale to tutaj nie gra. Jak nagle wjeżdżają te zmiany, nie? Jak słyszę te pewne fragmenty ścieżki dźwiękowej, które kojarzę, to gdzieś tam budzi to we mnie emocje, a potem to zostaje zniekształcone i zostaje zmiksowane w tak nienaturalny i dziwny sposób, że mi totalnie nie leży. Ale mhm. właśnie przeszedłeś do. Camillo. I tak. to jest rzecz, która mi się podobała akurat, tylko myślałem, że ona będzie miała jakąś rolę w tym filmie, a ona jest na, jed, na, na półtorej sceny. Uh -huh. To jest scena do wycięcia. Tak, bo powraca bas, bas McAllister i to powraca dosłownie, bo nawet ten sam aktor tutaj występuje. Uh -huh. Czyli David uh, Ratray i on ma w sumie fajną rolkę. Gra policjanta, który jest trollowany co roku przez swojego brata Kevina, <gry> który poszedł w produkcję właśnie systemów zabezpieczeń i alarmowych i teraz z tego żyje. A jego brat Bas jest policjantem właśnie w tej ich miejscowości. Nie pamiętam, ona na w jakoś się nazywała. No w każdym razie akcja też się toczy w tej miejscowości. I Bas zostaje wezwany właśnie do domu Mersego jednej z pierwszych prób wdarcia się do tego domu Maxa. Tak, i zostaje tam jakoś oma otumaniony psychicznie przez Panią Mackenzie. Nie, ona mu po prostu powiedziała, że to jest ich dom i że uruchomili arab przez przypadek. A potem przy Po prostu pomygnął to i machnął ręką i sobie pojechał. Tak, a, ale to też zostaje fajnie w sumie wytłumaczone, no bo tak można powiedzieć, no dobra, głupi policjant, ale to właśnie nie jest do końca głupi policjant, bo on potem tłumaczy przez krótkofalówkę i to jest akurat bardzo fajny motyw, że właśnie ma brata, który kiedyś <grym> został sam w domu i teraz przyszło zgłoszenie, że dzieciak został sam w domu, więc to na pewno ten brat go troluje, zwłaszcza że. A właśnie by... McKenzie Kalkin też miał podobno wrócić do tego filmu, ale... Ale coś się zadziało i nie wrócił, i zamiast tego po prostu sprowadzili baza chyba na ostatnią chwilę czy coś takiego. Ale ten baz tutaj gra, bo i w ogóle on jest fajną postacią, w sensie fajnie gra też fizycznie, nie i ta rozmowa, ona akurat tutaj się sprawdza w tej roli i, i, i to, co mówi, jest zabawne. Autentycznie tutaj się śmiałem. Rzeczywiście, jak on mówi, że Kevin właśnie co roku robi mi ten ja sam. Nie sam jak on żart. Ja tego Kebaba i mu ciekło po, po twarzy, to taki no Zresztą ale wiesz, to, to był taki policjant tam. z pączkiem, nie? Dał się z tego typowy no. z komedii. Nie? No to, to, to nie było może wyszukane, ale gdzieś tam, nie wiem, jako całokształt mnie to bawiło. Tylko ja byłem przekonany, że Bas tutaj wróci, nie? Że właśnie na tym będzie polegał myk w tym filmie, że on potem przyłapie jednak tych naszych. Mackenzie ich przy kolejnym włamie czy coś takiego, pomoże Maxwellowi albo właśnie, że mu nie będzie wierzył do samego końca, no cokolwiek, nie? Myślałem, że to będzie ważna postać, a tu się okazuje, że, że to jest kamio. nie? Że to jest właśnie te, te dwie małe scenki i koniec. Zapominamy o bohaterze. Tak. I, i y, jeszcze dużo psuje też ten fakt, że kilka miesięcy po y, premierze tego filmu, ten aktor grający baza został aresztowany za napastowanie swojej dziewczyny, więc y, e. Aha. No. Te, to, to mi strasznie skwasiło wiedza o tym fakcie psujesz mi, mi ostatnie sam. rzeczy, które gdzieś tam Przeprasz, przepraszam, przepraszam rzeczywiście tu jest też taki wątek, że właśnie jak bohaterka go podrywa, to on tam coś rzuca że, bo wiesz, że jestem taki dziki ogier nie do okiełznania czy coś takiego, więc jak teraz o tym mówisz to rzeczywiście autentycznie psujesz no, to jest... nie nie no, e, dobra, no to co święta, nie? W końcu to film świąteczny. Czu, czułeś tutaj Boże Narodzenie? Oni strasznie próbowali właśnie wycisnąć tego świątecznego ducha, znaczy strasznie. No w kilku scenach dość mocno na to grali, ale niestety ten film, on jest jednocześnie za długi i za krótki i przykłada właśnie swoje akcenty w taki sposób, że wyciągnięcie tego ducha świąt było trudne i nie udało się według mnie. No ja mam wrażenie, że w ogóle tych świąt jest mało bardzo w tym filmie ostatecznie, bo w domu Merserów przecież w ogóle ich nie czuć, no bo wyjeżdżają. No ale okej, okay, no to ma jakiś tam sens. <śmiech> ale Kevin na przykład ostatecznie szykował sobie święta samemu, nie? Dla siebie. A tutaj e, Max... Max sobie wysypał MMS-y, taką gigantyczną górę i zanurzył w mnie twarz. Tak. E, I, to, no, i, nie. I w ogóle... nie nie myśli o świętach jako takich, tak naprawdę. Zresztą w domu Mackenzie tam też widzimy, mam wrażenie, głównie ten ich salon przerobiony na sypialnię, bo oni śpią na kanapie, bo ta rodzina, co przyjechała, zajęła ich sypialnię. Ja nawet nie pamiętam, a też przecież oglądałem to kilka dni temu, jaką oni mieli choinkę. Czy mieli choinkę, tak naprawdę teraz nie pamiętam, tak na 100%. Mieli choinkę, to na, na, na tej choince był zcentrowany ten tandetny flashback tej żony, a, która, tak, sobie, która tam patrzyła na nią i no tak, I to była chyba i taka jedna scena, która naprawdę próbowała ująć tego ducha świąt mhm. i, ale to wyszło tak tandetnie, że ale rzeczywiście przez to, Nie, że wiesz, ten sobie... efekt był tak mhm. zły to ja totalnie to wyparłem ze świadomości bo ona rzeczywiście ma te flashbacki i przypomina sobie jak ubiegała te, tę choinkę z dziećmi mhm. tam w, na kilku etapach życia mhm. tak. i wiesz co mnie najbardziej rozwaliło? Mhm. że jak oni byli w tej Japonii yy, i dowiedzieli się, że, yy, że Max sam został to tak, yy, matka spanikowana leci a ojciec wywalony. W ogóle go nie obchodzi, że po drugiej stronie a świata został... A ojciec nie miał biegunki? Miał biegunkę? A to nie był ten wujek, który jadł to blegone, a tata nie był w toalecie? Tata był w toalecie chyba i miał biegunkę. Ale, ale wiesz co, ale że ci pokazali jego reakcji, to kurczę... No bo miał biegunkę, no to co, jak, jak, jak ci dziecko ginie, ale masz biegunkę? Ale ale, ale no okay, ale cała rodzina ma wywalone po prostu na to, że 10-latek po drugiej stronie świata sam został. Mhm. Znaczy oni tam niby, jedna, ta, ta druga żona też dzwoni nie? i tam ogarnia chyba te bilety czy coś, ale ogólnie ta reakcja jest nienaturalna, nieadekwatna mhm. i zła. Tak? To, to pokazuje w sumie całą tę godzinę w bardzo złym świetle, a tłumaczenie taty biegunką w sumie jest no, poziomem, humoru SNL. kloacznego, tak, jakby nie patrzeć dosłownie, więc szału nie ma. Jeszcze wracając do świąt i znowu takiej niezrozumiałej sceny dla mnie. Mamy tutaj to kolędowanie w kościele, które też zostaje ograne totalnie bez klimatu, no bo ono jest, tak jak powiedziałem, zmontowane równolegle z pierdzeniem sobie w twarz, a żart, jaki się pojawia też w kontekście kolędowania w kościele, to są teksty, o Boże, moja córka ma odsłonięte ramiona, tak, co za wyzywający stół, stół strój. Stół. Przepraszam, ale no tak. Tak, ten, ten film łamie mózgi. Proszę, bądźcie e, naszyma, by wyrozumieli. Potem mamy, czy nie, wcześniej mamy scenę kolędowania w domu starców. I Jeff oraz, może teraz mylę te, te imiona, Karol, Jeff z żoną, Karol. No, Jeff. mają brać... Pam. E, Pam. Boże, Tak, Pam, Karol to jest mioma. Ma... No, tak. E, hmm. tak, więc Jeff i Pam mają e, podnosić dzwonki do rytmu i PAM wyrzuca jakieś pojedyncze słowa. Ona tam mówi monopol, coś innego, tak? rzuca jakieś pojedyncze słowa i ja totalnie nie rozumiem, o co chodzi. W sensie to, to jest jakaś gra amerykańska, której ja nie rozumiem, nie znam. To pewnie jakiś kontekst kulturowy, który nam obu umyka, bo ja też tego kompletnie skupiłem, ale potem tak, ten bo mamy ich, dyrygent czy organizator, ich tam też strasznie y, jedzie po nich... Tak. i oni jadą po sobie tam, ale tam w ogóle wszyscy są dla siebie tak nieprzyjemni, to był chyba ten y, próba zrobienia tego rodzaju humoru, który op, y, opiera się na tym, że wszyscy są dla siebie dupkami mm -hmm. i ten humor czasem działa, ale nie w takim kontekście jak taki, wiesz, poczciwy film o świętach i o rodzinie i... Tak, bo oni się sprzeczają ze sobą, y, dyrygent mm -hmm. po nich jedzie, jakiś tam właśnie staruszek w tym ale domu ta scena jest emblematyczna dla jedzie. samego filmu, tam wszyscy są strasznie dla siebie niemili mm -hmm. i tak, wiesz, tak swobodni niemili, tak obrzucały się różnymi docinkami i to nie, nie, nie wiem, zabiło to u mnie całą przyjemność z oglądania filmu. Mm, dobra, no to jest jeszcze jeden ratunek dla tego filmu. Pułapki. Masz swoją ulubioną pułapkę? Nie. Ty, one wszystkie były... No, no musisz a, były... wybrać, nie no, nie ma tak. Musisz wybrać jedną, która miała największy no Jezu, potencjał jedno. czy coś. nie Która Ech, czeka, zapamiętasz. Co, chyba, chyba ten y, VR. Ten, ta scena, w której y, Jeff miał... Y, no, stracił przytomność i Max nałożył mu okulary 3D, nie, nie te VR-owe, mm -hmm. ten Virtual Reality i wydawałoby się, że jest gdzieś, że się obudził na jakiejś pustyni, na jakiejś skarpie. Ja byłem strasznie zły, bo gdy Maxwell zakłada nieprzytomnemu Jeffowi te okulary, to sobie pomyślałem jeja, jaki super pomysł, nie? W ogóle, mhm. rzeczywiście to wirtualna, on otworzy oczy, nie będzie wiedział, co się dzieje, gdzie się znajduje. Jeżeli hełm będzie odpowiednio przylegał, no to abstrahując od tego, że się czuje, tak? No bo to jest ciężka rzecz na głowie, więc szybko by się skapnął, no to ogólnie konceptualnie jak na Kevina z 2021 roku. Świetna, że Rzecz. Tylko problem polega na tym, że Jeff w swoim hełmie widzi swój strój Mikołaja, który ma na sobie, widzi swoje ciało, tak? a wie jak tak nie działa. I po prostu magia prysnęła nie? totalnie. To było takie oja, świetny pomysł, ale, to, ale przecież to tak nie, nie, nie działa. W ogóle czemu? Tak? No. Więc moim zdaniem to jednak nie była do, taka dobra pułapka. W miarę mi się podobała pułapka z wędką gdzie Maxwell zarzuca haczyk, na, czy już ma podwieszony na rynnie i idzie z wędką ciągnąc ten haczyk i zrzuca sople, które właśnie atakują Jeffa. Przy czym to też jest taki niski humor, bo oczywiście największy sopel ma go uderzyć w krocze, do czego ostatecznie nie dochodzi, ale to... Wiesz co, ja cały czas myślałem w trakcie tej sceny, że jeśli ten sopel na niego spadnie, to go zabije, bo to... ludzie nie zawsze sobie sprawy, jak niebezpieczne są tego typu rzeczy. Tak. No ale wiesz, tutaj dużo rzeczy ich powinno zabić. Tak. Już sama chąpiel no, Ja nie, nie powinienem o tym myśleć. Ja powinienem myśleć, że oglądam kreskówkę z żywymi ludźmi. Mm -hmm. Tak jak myślę o tym w, w Kevinie Sam w domu albo szczególnie w Kevinie Sam w Nowym Jorku, gdzie jak Marf łapie za y, elektrody, to zmienia się w szkielet i ma te, wiesz, włosy mm -hmm. mu się y, kręcą śmiesznie. I okej, okay, to jest kreskówka, tylko że z aktorami w porządku. kumam. Ale tutaj z całym tym y, konceptem wiesz, tego, że oni, ci wamywacze są sympatyczni, i z, z tym, że oni nie grają dobrze, nie, znaczy nie grają tak kreskówkowo, to ja tylko byłem w stanie myśleć o tym, że te y, wszystkie rzeczy, które im się dzieją, to będą zostawiały trwałe uszkodzenia. w Ale doskonale, że o tym mówisz, Michale. Wiesz dlaczego? Bo była nie taka jedna dlaczego. scena, na której ja siedziałem jak w trakcie seansów piły. Ja nagrałem recenzję wszystkich pił, Część z nich oglądałem po kilka razy i w kinie, i potem w domu. I gdy tam się dzieje krzywda bohaterom, no to ja mam tę wyobraźnię czuciową, ja się łapę za te miejsca, które są okaleczane, nie, czuję taki fantomowy ból i po prostu no, zwijam się przed monitorem, czy ekranem. Tak nieważne właśnie, czy w kinie, czy w domu. I tutaj jest scena, gdzie kobieta ma poparzone stopy. Ma o Jezu, pamiętam, to ja stopy, też zdziała buty, które chwilę temu płonęły, więc ma palone, poparzone stopy z jakimiś wtopionymi pewnie w nie fragmentami gumy jeszcze z podeszwy i tak dalej. I ona chodzi po klockach Lego. Tymi bosymi, poparzonymi stopami. Jesus! Ja autentycznie po prostu zwinąłem się nagle i wiesz, dosłownie zleciałem z krzesła, nie? Bo nie mogłem no, zapanować nad ciałem. Samo myślenie o tym, nawet teraz ja tak naprawdę wykręcam Aha. ręce dookoła, żeby kontrolować mięśnie, które mi świgują w tym momencie. Przecież może to by była chyba najboleśniejsza rzecz z tej franczyzy. A No. To jest straszne. A, ale to zapamiętam. Jak, jak tam... to jest rzecz, to ja zapamiętam do końca życia. To jest najbardziej upiorna rzecz, jaka się przydarzyła tutaj. O. Może kolejny Kevin powinien być po prostu horrorem. Wtedy byłby. Na no Rambo yy, 5 próbował, w... nie mm. trochę. Kto kto? Rambo 5. A piątka. Tak, Rambo 5. Tak, ta finałowa scena na farmie to był trochę taki mhm. no home alone. Ale wiesz co, jakby zrobić z tej serii horror, to byłby sens, żeby zastosować do niej tę zasadę horrorów, że prędzej czy później każdy klasyczny horror musi mieć swój, swoją część, która rozgrywa się w kosmosie. Może to, to byłoby coś nowego. Tak, science fiction. No dobra, to... Skoro nawet pułapek nie lubisz tutaj, to wróćmy do to przesłania. Może o zakończeniu, czyli zakończenie Cię kupiło. Zakończenie, czyli przesłanie, nie? Tak. Film udaje, w sensie mówi nam to w dialogach, że modtem Home Alone, Home Sweet Home Alone, jest teza, dom to inne słowo na rodzinę. Dom to tak naprawdę rodzina. Nie liczy się budynek, tylko rodzina. Nie liczy się to, gdzie jesteśmy, tylko czy jesteśmy z rodziną. I ja tego tutaj nie widzę w tym filmie, bo ja mam wrażenie, że jedyne, co się liczy, to pieniądze. Tak? Że ten film nam mówi spadek, bo ta lalka warta milion to jest spadek de facto. Spadek może ci kupić dom, drogie prezenty, spokojne święta i właśnie to, co spaja rodzinę, to to, że mają pieniądze, żeby ten dom zachować i wszyscy tutaj mają pieniądze ogólnie. Ta nasza rodzina jako, że nie kupuje prezentów po kilkaset czy kilka tysięcy dolarów, jest nazywana biedną. Tu nawet pada taki tekst pod koniec. Ci krewni właśnie Jeffa mówią, o jak się cieszę, że już nie są biedni. nie I to jest taki moment, mm -hmm. że ja po prostu zbieram szczękę z podłogi, sobie myślę, hello, to ma być świąteczne kino do oglądania w domu z rodziną i teraz... No wiesz, to jest film Disneya, więc dla nich to jest, e, pieniądz jest jedynym językiem, którym się posługują. No dobra, ale jak w takim kinie, nieważne kto to produkuje, można dać taką, ta, taki tekst, nie? O, w końcu nie są biedni, tak? Mają milion złotych, mają 230 tysięcy dolarów. To teraz spoko, już nie jest niezręcznie, bo jak byli biedni, czyli nie mieli mhm. miliona złotych, to było niezręcznie. W sensie, wiesz, bo to nie chodzi o to, że oni są realnie biedni i że realnie jest niezręcznie. Nie? nie, to jest wyższa klasa średnia. Oni po prostu no, Sytuacja zmusiła ich do troszkę przystopowania z konsumentem no, i, i do przeprowadzki. Mhm. Przecież oni tam po drodze tłuką samochód na przykład i się tym w mhm. ogóle nie przejmują. Nie? Więc dla mnie to, to jest po prostu klasa wyższa, a nie wyższa średnia być może. Nie tylko. To jest niestety... No pewnie interpretacji tutaj, taki jakiś tam znaczy, widełek. Znaczy, to, wiesz, to, to jest też kwestia tego, że... Nie, nie, nie, nie chcę mi się o tym rozmawiać, bo tylko się będę niepotrzebnie denerwować. No ale tak czy siak, ale sensie nie, oni są bogaci ty... ogólnie, nie? A mm -hmm, teraz to są po prostu Są bogaci. czy są strasznie dupkami. No. I dodatkowo, jeszcze, tak naprawdę, ostateczna konfrontacja, to jak to się kończy, to miało być niby urocze, ale nie było, tak? To jest sztuczne, nienaturalne. Reakcja matki też po powrocie do domu, także jest w ogóle od czapy, w sensie no, nikt by tak nie zareagował na jej miejscu. Tak jak mhm. w oryginalnych Kevinach mieliśmy ten krzyk. Kevin! Tak, znowu. I to było fajne, bo to była i rama, i właśnie taki trochę running żał się z tego zrobił i w ogóle. Tak tutaj nawet tego nie ma. A to akurat było nawiązanie, które się nadawało po prostu totalnie, tak, do przeniesienia jeden do jednego i byłoby przezabawne, ale tego nie mamy. A sam epilog, czyli to wspólne śniadanie bożonarodzeniowe obu rodzin, no to to też takie E, mdłe i byle jakie i nienaturalne. I, i znowu rozmawiam o pieniądzach. nie Czego to nie kupili za te pieniądze z tej lalki? I why? W sensie, gdzie jest ta miłość? Gdzie jest ta rodzina? Nie? Czemu gadamy o pieniądzach znowu? Tak, to jest straszliwie cyniczny film. Nie wiem na ile świadomie cyniczny. Stworzony wyłącznie dla, za, dlatego, żeby skapitalizować markę, która powinna była y, zakończyć się już dawno temu. Nie umiem znaleźć ani jednej pozytywnej rzeczy o tym filmie. Poza tym, że miałem okazję rozmawiać z tobą o rok dłużej. Ten film ma w ogóle 3,6 na 10 na IMDb. Tak I tak wysoko. Przypomnę właśnie słuchaczom, słuchaczkom Home Alone 3, czyli Alex sam w domu. Ten film miał 4,5 na 10. Czwórka, wczorce był Kevin znowu, tak? Mhm. Niby. To 2,8 na 10. A piątka, czyli Finn sam w domu, to 3,5 na 10, czyli ten nowy film oceniany jest trochę lepiej niż fine sprzed... Według mnie to 15 jest ocena. Lat. Znaczy ja ci powiem, że na pewno to jest lepszy film od czwórki, w sensie czwórka była... Tak, czwórka to było dna, to już nie mieliśmy kryzys wtedy. <gryzys> tak, to był moment, kiedy się zastanawialiśmy, czy jest sens to dalej ciągnąć. To, to, to był film na poziomie horrorów wielkanocnych, które w Nekropolitanie, w nawiedzonym podcaście omawiamy. No to, to było tragiczne. Ale właśnie, czy jest lepszy od Fina? W Finie grał w ogóle Malcolm McDowell, nie? To był ten film. Mhm. No on to... ciągnął ten film mocno i to, takiego tak. McDowella tutaj trochę brakowało. Mm -hmm. chociaż jego talent też pewnie byłby tutaj zmarnowany. No właśnie, tutaj ja, ja nie wiem, tak? No bo to jest takie porównywanie ja, ja, nie, ja nie byłem jakoś mocno niesmaczony to dla mnie ten film jest po prostu tak mdły do bólu nie? w sensie, że i realizacyjnie, technicznie, muzycznie pod każdym względem jest no tak, nie wiem, 3 na 10 nie? Czy, czy, czy coś jeszcze nie boli ale, ale nie, a przez to, że motyw świąt w ogóle go nie czuję, tak? W ogóle nie czułem atmosfery świątecznej, mimo śniegu i tego, że tę choinkę naprawdę przy, przyciągnąłem, przyciągnąłem, przyniosłem z piwnicy nic, po prostu zego klimatu świąt nie ma tutaj nawet nawet te kolendy, które się pojawiają, to one są jakoś tak przedstawione, że ja ich nie nucę, nie tak jak po. Poprzednich filmach, gdzieś tam one ze mną były, potem nie wiem, śpiewałem je pod prysznicem czy coś, przypuszczałem sobie na YouTubie. Tak tutaj nie, nie ma takiej reakcji. Mhm. Nie czuję w ogóle tych świąt, te pułapki. No właśnie, to co zapamiętam z pułapek, to to, że były realnie niebezpieczne, jak jest już zauważyliśmy i bolesne. By były jest powtarzalne w stosunku do tego, co było wcześniej. Tak, ale wiesz, pewną powtarzalność bym zrozumiał w ramach powtórzenia z różnicą. Tylko tutaj ta różnica, nawet jeżeli występuje, to w ogóle nie ma tego efektu wow. Tak? Jest, mhm. jest totalnie do pominięcia. Moim zdaniem to jest kiepskie kino rodzinne też i produkcja totalnie do zapomnienia. tak? Jest słabo zreżyserowany, tego się jeszcze nie jest. Nie ma żadnych interesujących ujęć, nie ma żadnej fajnej nie żadnego fajnego grania obrazem, żadnych fajnych takich przejść między ujęciami. Tak naprawdę nawet te pułapki tam czasami widać, że coś nakręcono, a potem puszczono w filmie od tyłu. Nie, Tu jest kilka takich... No, nie gagów, no w sensie ak akrobacji, czy nie wiem, jak to ująć. Jaki ten film miał w ogóle budżet? Czekaj, zaraz sprawdzę. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ja już ci mówię, budżet miał... nieujawniony. Nie jest napisany. Mm -hmm. Przynajmniej nie ma na Wikipedii. No, prawdopodobnie <grym> <grym> może w ogóle nie miał budżetu. Trochę tak wygląda. Ale nie, no właśnie wydaje mi się, że budżet był, no bo chociażby, nie wiem, te domy, czy coś, wynajęcie tego nie... Y tylko że nie, nie, tak jak mówisz od strony reżyserskiej i operatorskiej, nie udało się tego pokazać. Tak jak właśnie chwaliliśmy nie? w pierwszych filmach, że tam czuć, że ten dom jest Aha. przystrojony, że tam widzimy tę przestrzeń, wiemy mniej więcej po jakiej... Cały, cały wstęp do pierwszego filmu nam pokazywał dom, płynął przez cały dom, żeby widz znał już jego architekturę, znał rozkład pomieszczeń i żeby... I ta wiedza się przydaje później, jak te... Yy jak Kevin rozstawia te pułapki i jak włamywacze w nie wpadają. A tu jest też coś niby podobnego, tylko że to mi nie gra właśnie z tym, co ja potem widzę, nie? No bo niby też kamera gdzieś tam pokazuje trochę, że jest to piętro, pokazuje ten główny salon, drzwi, pokazuje, że jest ta piwniczka jakaś, ale gdy potem bohaterowie się poruszają po tych pomieszczeniach, to ja totalnie nie wiem, mhm. gdzie on, jak oni dostali się do tych pomieszczeń, nie? W sensie, jak, my, jak to rozłożyć sobie w głowie na planie tego budynku? No to niby jest... Coś podobnego, ale nie odgrywa tej swojej funkcji. Mm -hmm. yy, no ale tak jak mówię, właśnie, to, to nie jest tak, że ten film jakoś mocno boli poza tym dubbingiem. Dubbing boli mnie nie. Boli, mnie boli, to może, może ty jesteś po prostu odporniejszy, bo oglądałeś mnóstwo złych horrorów. Ja nie mam może. tego. Tylko, nie nabyłem sobie takiej odporności i mnie bolał strasznie. Mnie trochę mniej, ale tak czy siak absolutnie nikomu go nie polecam w sensie. Absolutnie nie. Ale... No. Lepiej sobie obejrzeć jeszcze raz tego Kevina samego w domu, czy Kevina samego w Nowym Jorku, nawet nie, jeśli Aleksa jest... lepiej obejrzeć, dużo, dużo, dużo lepiej Fina obejrzeć Alexa. No, no właśnie się zastanawiam, ale wydaje mi się, że Fina, chociaż film też, film mnie irytował wieloma rzeczami, ale z drugiej strony może lepsze jest coś, co irytuje, niż coś, co jest mdłe. No. Znaczy, ja mam lepsze wspomnienia, znaczy nie wiem jeszcze jakie będę miał wspomnienia po tym filmie, ale źle się czuję po prostu godzinę po obejrzeniu jego. Mhm. Mm no i tak naprawdę mało jest tutaj realnie, bo tak naprawdę te pułapki to też jest tutaj, w sumie rzeczywiście, bo przy pierwszych też tak mówiliśmy, nie, że się wydawało, że tego będzie więcej, a to była przede wszystkim jedna gdzieś tam długa sekwencja pod y koniec. Ale tutaj w ogóle nie ma ta, ta, ta jakaś pierwsza konfrontacja czy coś takiego i cały ten wątek, że chłopak myśli, że chcą go porwać i sprzedać, a oni myślą, że jest ta Niemka w domu tak jak, nie wiem, to, to prowadzi do kilku tam jakoś tam umiarkowanie zabawnych może linijek tekstu, ale tego jest dużo tak naprawdę w tym filmie, nie? A zabawne to jest, nie wiem, 3% potem tego wątku, więc mhm. no. no dobra, no to kończąc naszą przygodę z Kevinami, tak. z Aleksami. Finami. On już żaden film się nie ukazał. Bo już mam tak dosyć. Czy znając całą franczyzę, nie wiem, jakoś zmieniłeś swoje zdanie o, o tych filmach? Nie wiem, swoje nastawienie do nich? Nie wiem, swoją topkę? Topkę? A możemy sobie zrobić taką topkę. Ja uważam, że dwa pierwsze, to wiadomo. Wydaje mi się, że Kevin Sam w Nowym Jorku jest najlepszy. Minimalnie Kevin Sam w domu mniej ale to jest, to jest minimum, to jest o długość, długość paznokcia, grubość paznokcia. Ja bym chyba jednak jedynkę cały tak? czas wyrzelił, znaczy tak teraz po latach, bo być może w tamtym podcaście mówiłem coś innego, nie odświeżając tej rozmowy, ale tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że jednak jedynkę, znaczy dwójka ma wiele świetnych rzeczy, ale to jedynka jest tym filmem, który mnie porusza totalnie, nie? który ma sceny, przy których ja mam łzy w oczach i wiesz, i nie mogę wytrzymać sceny, przy których się śmieję w głos. Mnie bardziej dwójka ruszyła właśnie, bo, bo Kevin tam nie walczył, walczył o siebie, tylko walczył mm -hmm. o innych, o te dzieciaki, które miały być okradzione z tych pieniędzy, z funduszu warytatywnego mm -hmm. i to właśnie czyniło go jeszcze bardziej sympatyczną postacią dla mnie. No to na pewno, no i go gołąbki, nie? Mm -hmm. też piękna rzecz, no. której się nie zapomni nigdy, ale to, to, tak jak mówię, to jest minimalna różnica, nie? Tak, tak to jest. jest. właśnie absolut To może być top jeden po No, no do, dokładnie, to ja tak jak powiem, grubość paznokcia. Na, na trzecim mm -hmm. miejscu bym postawił właśnie Aleksa, Czyli Home Elon 3. Tak, taki bardziej luźny film, mm -hmm. e, ale, ale cool, ale mm -hmm. w spoko. Tak. Potem w czwartym miejscu Fina, czyli ten Samy to 5. Pewnie ostatecznie. Myślę, że za jakiś czas bym się zgodził, nie, bo teraz, tak jak mm -hmm. mówię, nie jestem o przekonany, ale tutaj mam wrażenie, że w sumie też zapamiętam bardziej to, co mnie irytuje, nie? A, a dobrego w sumie niczego nie ma do zapamiętania, więc możliwe, że też bym powiedział Ten film, który omawiamy teraz na y, piątym miejscu mm -hmm. i Czureczka, czyli ten y, zrekastowany Kevin, to jest to samo dno dna, to jest na ostatnim szóstym miejscu. Tak, no. <laughs> to, to, tutaj właśnie... Y... Złota malina, tak. tak. Nagroda po prostu za przebicie dna nawet. Nie, nie upadek na dno, tylko nagroda mm -hmm. specjalna. No to się zgadzamy. W sumie smutne, nie? Że tak się kończy tak. ta franczyza. No troszkę po cichu liczyłem, że to będzie ta, taki klejnot, nie? Taki trochę czarny koń i, i że skończymy na, na wyższej nucie. Taki nowy Alex, nie? Mm -hmm. na przykład. No ja bym był zupełnie ukontentowany, gdybyśmy właśnie dostali takiego Alexa. No ale ta franczyza nie ma już chyba świetlanej przeszłości, przyszłości. O tym, jak ten film okazał się gigantycznym wypałem. E, wątpię, żeby Disney chciał ją wskrzeszać, chciał próbować robić albo reboot, albo jeszcze jakąś kolejną część tej, tego Kevin Cinematic Universe. Nie wiem. Jak ty sądzisz, dostaniemy jeszcze kiedyś Kevina w przyszłości? Nie zdziwię się, ale... Wiesz, to będzie pewnie film do obejrzenia na zasadzie, wrócimy do naszego projektu podcastowego nie i nic więcej. Raczej mhm. nie mam żadnych oczekiwań absolutnie i wolałbym jednak, żeby, żeby to zostawili już. Tak, chyba, że naprawdę będą mieli pomysł na e, nawet, wiesz, na taki remake-remake, tylko z wykorzystaniem po prostu realiów współczesności. Nie? Jeżeli trafi się nowy duet typu Columbus i Hughes i będą mieli pomysł na no. no tego typu film, ale rzeczywiście we współczesnych realiach, ale z, tym, z tą magią, nie? Właśnie pierwszych filmów. No to coś Zobaczam takie... sobie, jak za 30 lat dostanie ten film reboot i nie, my tutaj takie dziadki stare i piszemy, yy, piszesz do mnie po 30 latach milczenia, ej, nagrajmy ten podcast. <laughs> tak, może mnie nie pamiętasz, ale... <laughs> o, kto wie? Kto, kto wie? wie? No dobra, to była... Ciekawa sześcioletnia przygoda. Tak jest. Słuchaczy, słuchaczki, zachęcamy do podzielenia się własną topką, jeżeli też widzieliście te wszystkie filmy razem z nami, a jeżeli nie, to w sumie zachęcamy, żeby Aleksa zobaczyć, nie? No bo to Smiley jest taki. Alexa, Aleksa, tak. Tak, no bo jedynkę i dwójkę każdy pewnie widział po kilkanaście razy, a Alex jest no naprawdę sympatycznym, przyjemnym filmem. Nie aż takim magicznym, ale, ale spoko. Mhm. Tak, się resztę... tego nie zrobi. Tak, resztę możecie jednak. Wyrzucić ze świadomości i, i to Wam też krzywdy nie zrobi. Tak? To będzie w miarę dobra decyzja. A my, a my musimy się musimy pożegnać ze sobą. Tak jest. Szyma, na wypadek, gdyby to był ostatni raz, gdy w życiu rozmawiamy. Pamiętasz, że ja Ci kiedyś przelałem 6 zł i 66 groszy na to, żebyś miał na piwo, jak nie na ludzką stonogę. Tak. I dawali nie obejrzałeś? Obejrzałem wszystkie trzy, tylko Hubert nie obejrzał. A. Taka masz, no to obejrzy, więc teraz musisz płacić na Patronite Radio S. Nie, nie, nie, Szymon, to była naprawdę olbrzymia przyjemność nagrywać z Tobą podcast o, o całej tej sześcioletniej, że udało nam się dotrzeć do końca, rok w rok przez sześć lat, to jest naprawdę dość imponujący projekt. Dzięki. i nawzajem, tak miło było Cię znać tak i wesołych świąt i mam nadzieję, że będziesz miał udane i spokojne święta mhm, i drogim słuchaczom, słuchaczkom i Tobie właśnie też chciałbym życzyć spokojnych świąt, białych świąt, świąt lepszych niż w tych filmach ostatnich, czyli żebyście trochę tego klimatu poczuli. Nieważne, co was wprawia w ten klimat, tak? czy gdzieś tam puszczone z głośniczka piosenki świąteczne, czy kolendy, czy jakieś lampki w oknie, czy jodełka, choinka, czy jedzenie wigilijne świąteczne, no ale żebyście wszyscy i ty Michale poczuli trochę tego klimatu, właśnie odetchnęli od dnia codziennego odpoczęli. E, no i żebyśmy się jednak usłyszeli e, kiedyś i być może przy trochę lepszym tekście kultury niż ten. No. oby, oby. To dzięki jeszcze raz. Tak jest I do słucha, usłyszenia wesołych A, świąt. No, cześć!